Witam serdecznie A po y, mojej drugiej stronie mówi Paweł Witam serdecznie Z Polski, z Rzeszowa Troszkę nas nie było No wiadomo lato to okres urlopów, wakacji, wyjazdów, odpoczynku I też korzystaliśmy z tego skrupulatnie y, Odpoczęliśmy jak tylko się dało Czy Ty Jacku jesteś wypoczęty? Tak, jestem wypoczęty, zwarty i gotowy Piękne lato w tym roku Tylko korzystać, cieszyć się tak, u nas w Anglii czekaliśmy na to lato 8 lat, więc y, korzystamy pełną piersią, garściami. Każdy weekend spędzamy nad wodą w różnych częściach. Za to mhm. mamy tą. Y, Słuchaj, tak? Pichon przyjechał do Anglii, no to pogoda musi być. Tak? A nie przypuszczałem, <śmiech> że to się z tym wiązało, wiesz. Ale no, może, może, może rzeczywiście. No, w każdym razie, Dobrze, chciałem, po chciałem powiedzieć o tym, mhm. że korzystamy z tego y, i mamy taką przyjemność, że możemy być. Na wschodnim wybrzeżu, na północnym wybrzeżu, choć na północny to jest dla nas troszeczkę za daleko, więc tak realnie, szczerze, to jeździmy na wschodnie wybrzeże, na południowe wybrzeże i na zachodnie wybrzeże Anglii. W związku z tym, że, okay. Ang... że Anglia jest wyspą, to wiesz, nie ma tutaj takiego tłoku na plażach, jak w Polsce. Plaży jest pod dostatkiem. Tak. I to zarówno takie jak nad Bałtykiem, bo udało nam się takie znaleźć, jak i takie jak w Chorwacji, jak i we Włoszech. Dla każdego coś miłego. No to fajnie. Ja jeszcze chciałem na wstępie pozdrowić naszych słuchaczy, którzy gdzieś tam w komentarzach się ujawnili, chociażby na Retro Racket Network, tam gdzie znajduje się obecnie nasz podcast, napisali komentarze Dawid Maron podcastu, podcast o grach już znane, znanego nam i wymienianego przez nas. Pozdrawiamy. peer to you doty, win Maciek 13. Te osoby coś tam skomentowały, wiemy, że nas słuchają, weszły w polemikę z nami. Bardzo się cieszę i prosimy o więcej. Będziemy starać się odpowiadać na, na właśnie komentarze. Również w iTunes dostaliśmy parę gwiazdek, bo tam, wiesz, od jednej do pięciu gwiazdek można przydzielić podcastowi. No, na średnia wychodzi w tej chwili cztery, czyli, czyli dobry jest to podcast, zdaniem naszych słuchaczy. Dziękujemy. I dziękujemy za to bardzo. To dla Was właśnie nagrywamy. I tam Magellan Apple coś tam napisał bardzo fajnego, że, że dał nam pięć gwiazdek. Pozdrawia. I Cleo 887 napisało, że lubi nas słuchać, ale ma problemy z pobieraniem. Nie wiem dlaczego, czasami jest tak, ale chyba to były jakieś przejściowe problemy w tej chwili. Myślę, że powinno być ok i powinny się te podcasty bez problemu pobierać. Dobrze, pozdrawiamy tych słuchaczy oraz wszystkich innych, którzy się nie ujawnili. Zachęcamy do tego, żeby napisać jakiś komentarz albo właśnie w iTunes dać gwiazdkę, czy coś napisać do nas. Ale Wajtujcie waj waj waj jak nas e, szukać? No A już Widelec. Tak. Na Google Plus też mamy stronkę, gdzie tam chociażby zamieszczałem filmik z młyna. Nie wiem, czy go widziałeś. Na no, pewno widziałeś. No, wiesz, tam są różne też informacje na, bakier, na Google z Plus. Social media jest trochę na bakier, ale mm, mhm. jeżeli zalecasz, to zobaczę. Wiesz, teraz jest lato, to troszeczkę rzadziej siedzę przy komputerze. I... Ja również. Mamy fajne, ale mnie się to podoba. Mamy fajne ikonki takie robione przez zaprzyjaźnionego freelancera grafika, za, którego, za które to ikonki. Filipa, tak. Bardzo serdecznie dziękujemy. To jest wiesz naprawdę. się Miło wspomina, wiesz co, że ktoś, wiesz, komuś coś i zawsze wtedy, a jak nikt nikomu, to wtedy jest kiepsko. Także ja zawsze to patrzę. To nic ani tyle. No, to nic ani tyle. Jak patrzę na te ikonki, zawsze mi się przypomina. Fifi I Dokładnie, pozdrawiamy. Pozdrawiamy również. Jacku. Czas przechodząc iść, do meritum, chciałem, tak? chciałem Cię zapytać o czym, o czym kulinarnym dzisiaj będziesz mówił. To znaczy, tak słuchaj, ja będę dzisiaj mówił, bo już wcześniej zapowiadałem opowiadałem o tym, że można w jakiś sposób sobie ułatwić życie i zrobić szybko rogaliki lub jakieś takie, wiesz, rogaliki, takie bułeczki nadziewane albo nie, w zależności od tego, na co mamy ochotę, na, na bazie jakby tak ciasta drożdżowego i żeby to było takie po prostu miłe, łatwe i przyjemne, bo ja mam w pamięci takie coś, że zresztą o tym już wcześniej też mówiłem, że robienie ciasta drożdżowego to wiąże się z taką wielką męką. E, mąka, drożdże, mleko, e, zgniecenie tego, wiesz, formowanie, jakby tak dokładne wymieszanie, które ma, e, wiesz, spowodować, że powstanie taka kula, a później gdzieś to w ciepłe miejsce, to musi wyrosnąć. Nie można trzaskać drzwiami, nie może być burzy, nie może być w przeciągu, bo klapnie. Liberacja, ale, a jak klapnie. Ale przy takiej to już... pogodzie jak teraz, przy, takiej, przy takim upale, to jest. To jest łatwizna. No. A już, a wiesz co, nie do końca, wiesz co, Paweł, nie do końca. Jedna z naszych ciast było również takie, robione jest takie, gdzie się też daje wszystkie składniki, miesza się i zostawia. To wiesz, co się, co, co się stało? Było zbyt gorąco i nam się to ciasto jakby mhm. tak spieniło, wiesz? Rozumiem. Odrosło, podrosło, ono wyrosło i się upiekło, ale było takie rozdzielone jakby... Mm, nie było to jednolita masa, tylko ta część, taka bardziej rzadka, podeszła do góry, a reszta oklapła na dół, wiesz? Ciasto wyrosło, ale czyli było takie bardziej... Było niedokładnie wymieszane w takim układzie. No, nie bez powodu pewnie jest yy, zalecane, żeby zrobić najpierw ten starter, czyli drożdże rozpuścić w letnim mleku czy, czy w wodzie. Troszeczkę dodać cukru, odrobinę mąki i żeby powstała taka pianka na górze, żeby to ruszyło i wtedy, i wtedy przejść do dalszych czynności czyli mieszać to z właściwym ciastem i to dopiero dokładnie wyrabiać później odgazować i tak dalej ale widzisz jednak dokładne wymieszanie tych składników gwarantuje to, że że te drożdże równomiernie pracują w całym cieście. No tak, ale przypominam Ci, że myśmy podawali taki przepis tam pracującej kobiety, no, czy kogoś tam jeszcze, tak, tak, tak. gdzie się nic nie robi i tylko wszystko wsypujesz do garka, zostawiasz i po 8 godzinach to ciasto już jest tylko wtedy zamieszać, zagnieść i już, ja się jest, już jest gotowe. tak, Także wiesz, to tam niby tak, natura ma... Ja, ja rozumiem, ale być, być może, że wiesz, są właśnie inne sposoby, które, które są skuteczniejsze. No być może, że właśnie... To jest pewna niedoskonałość tego przepisu. No. no, być może, więc ja wiesz, to mi się zdarzyło pierwszy raz. Było naprawdę bardzo gorąco. Mm -hmm. Temperatura e, tam podchodziła po 27 stopni w cieniu, a e, to mm -hmm. było tutaj leżało sobie w tym pokoju takim od zachodu nasłonecznionym. Także było to bardzo, no, generalnie się spieniło. To tylko tyle chciałem powiedzieć, ale też, mm -hmm. e, też tak uważam, tak jak Ty e, mówisz w tej chwili, żeby zacząć od odrobiny mąki drożdży i ciepłego mleka czy wody w zależności czy pół na pół, jak to tam robimy czy jak lubimy, czy jak mówi przepis i zaczekać, zostawić to w ciepłym miejscu żeby to wystartowało i wtedy później będzie łatwiej po prostu i wtedy mamy jakby gwarancję, tak. że to się na pewno uda wiesz, ja jeszcze mhm. także, także dzisiaj ja przygotowałem taki przepis a jaki Ty przygotowałeś Pawełku? Ja Jacku przygotowałem knedle bułczane w dwukolorowym sosie. Taki mój trochę autorski pomysł, hmm. który lozał się z tym, że miałem suchą bułkę pszenną pokrojoną w kostkę i tak nie za bardzo wiedziałem, czy robić z tego bułkę tartą, czy może jakąś potrawę, a ponieważ są takie knedle bułczane, które robi się właśnie z takiej bułki, a miałem świeże truskawki własnoręcznie zrywane, to postanowiłem zrobić knedle bułczane, w sosie truskawkowym i waniliowym w takim dwukolorowym, biało-czerwonym patriotycznym trochę sosie to super, to bardzo to się było, cieszę no, i to było fajne danie teraz wiesz, natura nam daje Mamy e, minął miesiąc e, lipiec, teraz mamy sierpień, e, warzyw i owoców jest w brud także tutaj korzystajmy z tego co, z darów natury z tego co jest możliwe e, póki mhm. jest na to czas cukinia na przykład na keczup doskonały, który już podawaliśmy we wcześniejszym odcinku można teraz zrobić jest wspaniały arbus, który chł chłodzi nas w upały, z którego można robić rozmaite rzeczy, sałatki chociażby no wiesz co, to arbuz no. mnie ciekawi bo ja Ci powiem szczerze, że myśmy mieli a mieliśmy pewne przeboje z arbuzem a, to trochę jakby się struliśmy. nie zalecam y popijanie arbuza mlekiem, albo picia mleka, a jedzenie arbuza, albo zjedzenie arbuza, a potem schłodzenie się zimnym mlekiem. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. No, no, być może, że tam coś zachodzi, jakaś interakcja. No, u nas tak by było. Dobrze, ale to, to podobnie jak z ogórkiem, pewno, wiesz, może to jest, bo to jest chyba ta sama rodzina tak, te, roślin. Tak, też się zgodzę w stu Tak jest. I podobnie jak połączenie mleka i ogórka nie dla wszystkich jest dobre, to być może tutaj też coś takiego się zdarzyło, ale to o arbuzach i innych rzeczach będziemy mówić za dwa tygodnie. Przejdźmy teraz do, może do tego Twojego przepisu. Okej, dobrze, słuchajcie. Ja tylko jeszcze tylko przypomnę, że my opowiadamy o przepisach potraw, które sami żeśmy robili, przynajmniej dwa, trzy, pięć razy, które jemy sami lub nasi znajomi, których zapraszamy, Wszyscy znajomi y, żyją, wszyscy znajomi dobrze palą, się... są zdrowi. Są zdrowi, tak. I czasami dziękują nam za to, że ugościliśmy ich tymi potrawami. Y, pytają się o przepisy. Ja wtedy mówię, no to słuchajcie, no przepisy y, możecie znaleźć u nas w podcaście. Y, jeżeli macie jakieś pytania, to ja zaraz zawsze odpowiem. Y, Okej, okay, mm -hmm, w porządku. Tak. Więc y, przechodzę do y, przepisu. To są rogaliki z marmoladą. A czas, który znalazłem, przygotowania mówi o 40 minutach, porcja na 24, hmm. os, na, porcja, na 24, 24 sztuki, sztuki. E, łatwe w przygotowaniu, koszt tam jest zapisany 25 zł, ale to wkładam między bajki, bo mi akurat nigdy nie wychodzi 24, wychodzi mniej, ale to może wynika z tego, że robię innego Kształtu, czy rozmiaru. porcji Rozmiaru te. Do tego nam będą potrze będzie potrzebne Tak, będzie nam potrzebny 500 gramów mąki dwa mhm. jajka 250 gram masła Szczypta soli Jaka to, jaka to mąka, przepraszam? Czy mąka, tuchka, no oczywiście się... wrocławska, proszę pana Doskonale Masło, proszę pana, niesolone Szczypta mhm. soli Drobnej, 50 gram drożdży Świeżych Łyżeczkę cukru, dwie łyżeczki kwaśnej śmietany, marmolada, cukier, puder do posypania. I teraz sposób wykonania. Ja to robię w miseczce szklanej. Mam taką mhm. z narzędzi, to mam taką puławę, taką kulkę na kijku drewnianą. I, te, I dodaję tych 50 gram drożdży i rozcieram je z cukrem i śmietaną. To się tak fajnie robi, z tym że ja robię tak, daję drożdże, rozcieram je z cukrem, cukier jak się rozetrze, on się ładnie połączy z tymi drożdżami i tworzy taką jednolitą, szarą masę. Następnie dodaję tą śmietanę, tak. mąkę przesiewam, mąkę przesiewam, wsypuję i do tego, i tu jest w przepisie napisane konkretnie tak, mąkę siekamy z zimnym masłem. Ale ja robię to, to inaczej. Przesiewam mąkę. Przypominam, że przesiewamy mąkę po to, żeby ją tak na napowietrzyć. Następnie wiorę to zimne masło. I jak jest tarka do szatkowania warzyw, marchewki na przykład na surówkę, to na tej tarce ja sobie wiesz, szatkuję to zimne masło. wiesz. Ja robię to dosyć star No Staram się zrobić to szybko, bo jak ono jest zimne, one są sztywne i bardzo ładnie się dzieli, wiesz, bardzo ładnie tak, się Tak, szatkuje. żeby nie temperatury. Mm -hmm. Mm -hmm, mm. Uh, no i... Tylko, że, tylko, a co drożdże na to, <coughs> na takie zimne masło? Ale one nie są od razu, wiesz co, bo ja najpierw, nasypałem mąki, którą, wiesz, przesiałem przez sitko, wiesz, także to się nam, okay. od, nam się to oddzieli. Mhm. Mm ale jeżeli A, czyli, ktoś... Aha, czyli, czyli rozumiem, czyli sobie utarłeś to z cukrem ze śmietaną, przysypałeś jakby z góry tą mąką przesianą tak. i to jest pod taką pierzynką mąki i teraz na to wcierasz sobie te, to masło. Tak. Z tym, że... No dobrze. Z tym, że ja robię, ja robię w ten sposób. Ale przepis mówi, yy, mówi w ten sposób. Dobrze, że mi tutaj przerwałeś w tym momencie, bo przepis jest yy, robiony w ten sposób, że to, co miałem utarte w tej misce szklanej, Stoi obok. Mhm. Natomiast mąkę wysypuję na stół czy na stolnicę na stolnicę siekasz z masłem i wylewasz te drożdże. I mhm. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Dobrze. Robię taki kopczyk. W kopczyku jest, wysypałem mąkę w postaci takiego kopczyka, robię dołek, dodaję, do tego wbijam do tego dołka wbijam jedno jajko, dodaję szczyptę mhm. soli. A no i później daję drożdże, prawda? Zagniatam, i to, i to wszystko zagniatam, tak, i wtedy formujemy ciasto. Wtedy zagłatam, zagniatam na, wiesz, masło o, od ciepłej dłoni będzie się szybko roztapiać. Także nie sprawiło mi to żadnych trudności w tego wszystkiego, wiesz. Nie no przetargę. jak to zagniecie w kulkę, to akurat od temperatury rąk się to troszeczkę mhm. jeszcze ogrzeje, tak, drożdże tak, zaczynają pracować, to wszystko się tak. zalepia w jedną gładką masę, to nie jest takie zbite ciasto, myślę. No, no, no, to jest taka... Struktura jest taka dosyć luźna. Plasty... Nie, nie, nie, to nie, nie jest luźne, tak jak śmietana na przykład, nie, nie, nie. No to jest raczej, powiedzmy, no jest to jedna masa, która się nie, nie lepi do rąk, wiesz? Zwarte, ale nie jest takie bardzo, bardzo twarde. Nie, ono jest mięciutkie, nie, ono jest mięciutkie. Ale no, no. słuchaj, teraz jakie są jaja w, dal w dalszym tym ci będę mówił, bo przed chwileczką właśnie mówiliśmy o, o drożdżach i o temperaturze. I słuchaj, co się robi no, ja dalej. Ja to wiem, ja to znam te przepisy. Lodówka. <laughs> no <laughs> właśnie, godowe ciasto zawijamy w folię mm -hmm. i wkładamy do lodówki na 30 minut. Czyli wiesz, no dobrze, takie. Ale w, w, jaką, w jaką folię to dajesz? Czy ja w aluminiową, czy. Za... Ja to zawijam w folię taką spożywczą, co normalnie zawijam kanapki Gabrysi do pracy. No dobrze, ale to jest przezroczysta taka folia. A jaka może być inna? To Może być aluminiowa na przykład. Nie, nie, nie. Folii... Aha. No to dobrze, no to w... zawijam to w folię y... plastikową. Dobrze, okej. Okay. Plastikową folię. No nie pomyślałem mm -hmm. o tym, ale to, okej, okay, dobrze. Zawijam to folię plastikową i wkładam na 30 minut do lodówki. Czyli wiesz, tutaj niby drożdże, niby ciepło, niby mm -hmm. ma wystartować, co na to drożdże, a tu nagle buch. Szokim dajemy, robimy im krioterapię tym i wkładamy je do lodówki. Nie? Tak, ale to się nic nie dzieje, bo podobnie jak ciasto na pizzę możesz przez noc przetrzymać w lodówce i ono nawet jest na drugi dzień, bym powiedział lepsze. No, i poza tym, wiesz, ja też zamrażam ciasto w lodówce, i później rozmrażam i zagniatam, i też jest smaczna pizza, wiesz? Okej. Okay. No dobrze, wracamy no dobra, do Czyli no. mamy takie ciasto już schłodzone. Tak, tak. Po czym wyjmujemy ono po 30 troszeczkę. No, troszeczkę tak? przez to chłodzenie jest bardziej twarde, czyli będzie nam łatwiej na nim pracować, bo jak wspomniałeś, ono jest bardzo takie luźne. Mm -hmm. Po tym czasie ciasto dzielimy na cztery części i każdą z nich mm -hmm. wałkujemy, tak? Aby miało kształt okręgu. Koło i te. No tak, czyli pozostałe te, pozostałe te trzy kulki mogą sobie być jeszcze w lodówce, żeby były chłodne, a tą jedną, którą teraz robimy, wyciągamy, robimy z tego kółeczko. To znaczy, nie, ja nie robię w ten sposób. Ja, ja, jak, wyjmę, tak. jak wyjmę, no bo wtedy to trzeba by podzielić, wiesz, jakby podzielić od razu na cztery części, każdą kulkę zawinąć osobno w folii i wsadzić do lodówki, nie? Bo wiesz, może, okay. powiesz co? Bo nie wiem, jak to się dzieje. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale sytuacja jest taka po prostu, że wiesz, jak ja je wyjmuję z lodówki, to mimo, że ona jest w lodówce, czyli tam temperatura jest rzędu 4-7 stopni, to i tak ta folia jest napęczniała, wiesz, ta drożdże i tak zaczynają w międzyczasie już swoją pracę i zaczynają się tam dzielić i ta folia... No i ta folia już jest już taka po prostu, wiesz, jak taka, to wygląda jak taka piłka piłka baseballowa, wiesz... No to dobrze, dobrze. A, i ten, to taka do... No, to taka, do tego no dobra, mamy to w rozwałkowane ładnie, nożykiem kroisz to w jakie kształty? W futbolu. I to e, rozwołkuje. W jakim celu jest robiony? Pamiętasz swego czasu, żeśmy rozmawiali o Ja miałem problem z robieniem tych rogaliczków takich, wiesz, zawijanych, że mm -hmm. tam było ten kroić w trójkąty i się rogaliki. To tam mi nie wychodziło i uznałem, że to jest wcale nie do końca prawda, jak oni tam piszą w przepisach, żeby robić takie rąby i zawijać to. I tutaj odkryłem na to, znaczy odkryłem, i tutaj w przepisie jest napisane w ten sposób, że ciasto należy rozwałkować w miarę możliwości w równy okrąg i cała... Jaka to grubość powinna być tego ciasta? tak? A, to klucza. zależy od tego, czy chcesz mieć cienkie, czy chcesz mieć grubsze, wiesz? Ale to już jest dowolna, no no dowolna 4, mm, grubość. 3 mm? Ja robię to dziś grubsza, na 3-2 mm. Robię w ten sposób. Ja lubię cienkie takie, wiesz? Dobrze. A może dlatego, dlatego to wychodzi troszeczkę mi inaczej. A tak naprawdę, szczerze, to słuchajcie, to ja robię w ten sposób, że pierwszą partię rozwałkowuję na cieniutko, czyli powiedzmy na 2 mm. Drugą partię robię grubszą, a ostatnią partię robię taką bardzo grubą, wiesz? Tak naprawdę, szczerze, w ten sposób robię. W ten sposób mam jakby zróżnicowanie i wtedy każdy może spróbować i powiedzmy, może być tak, jest taka szansa, że biesiadnicy mają szansę spróbować trzech rodzajów. Niby, wiesz, wszystko jest z tego samego pieczenia, ale, tak prak ale praktycznie to będzie, wiesz, każdy będzie miał inny kształt i każda będzie gruba inna grubość ciasta, co spowoduje, że będzie mu się wydawało, że no ale że się napracował, tyle rogalików na piec. No dobrze, ale to w nie ma potem różnicy, to znaczy one się pieką taki sam czas? Pieką się taki sam czas, ale to wynika z tego, Paweł, że wiesz, jakby piekarnik na początku jest niby nagrzewamy go tą te temperaturę, on jeszcze nie ma takiej jakby pełnej mocy i ten czas, przez to, że mm. ciasto jest cieńsze, to w tym samym czasie szybciej się pieką, a tamte ostatnie będą się troszeczkę dłużej piekły, ale że piekarnik jest mocno nagrzany i wszystkie elementy, to... To rezultat jest ten sam, osiągamy, wiesz? E, wracając do przodu. Dłużej piekły, no czekaj, dłużej piekły, a mówisz, że tyle samo się pieką. Tak jakby, żeby się dłużej, jest taki efekt, że pieką się tyle samo, a są pieczone. Dobrze. Bo niby są, wiesz, ten termometr pokazuje, że jest ta temperatura, ale ten pikarnik nie jest jakby cały taki, bo u mnie jest gazowy, wiesz, u mnie, czyli te źródło ja wiem, to źródło ciepła jest na samym końcu piekarnika, prawda? I palnik piecze i nagrzewa tą temperaturę, ale generalnie wszystko te spaliny odchodzą e, z tyłu piekarnika. Także wiesz, termometr. Dobra, no to teraz, yy, no to teraz yy, czyli rozumiem to. Czyli praktycznie jest, Paweł, taka sytuacja, że powiedzmy, jeżeli nastawię na przykład u mnie na piątkę i po 10 czy 15 minutach otworzy piekarnik, termometr mi pokaże, o, że on ma 200 stopni, ale ja swobodnie dno piekarnika mogę położyć rękę i ono jest zimne. To mam na myśli, wiesz? A później, jak się już któryś raz z rzędu piecze, to wtedy już to dno piekarnika nie jest zimne. To miałem na myśli, że on cały jakby taki jest, wiesz, upieczony. E, upieczony, przepraszam. Dobra. Temperatura jest taka, wiesz, jakby... O... No sam w sobie jest, ma tą temperaturę, taką rzeczywistą. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. No to opowiada jak zwijasz te teraz. E, po tym czasie ciasto dzielimy na cztery części i każdą z nich wałkujemy, tak aby ma, miało kształt okręgu. Koło dzielimy na osiem części, nakładamy marmoladę i zwijamy rogaliki. Układamy na blaszce, wysmarowanej tłuszczem, pieczemy na złoty kolor w temperaturze 180 stopni i gdy wystygną, posypujemy cukrem pudrem i zajadamy. I właśnie tutaj jest ten myk właśnie, że, no właśnie, właśnie, że to dzielenie tego okręgu na takie, no tutaj jest, było napisane na 8 części, ale to w zależności jak, ma, jak chcecie, jakiej wielkości żeby były te rogaliki, Czyli można na przykład podzielić tylko na cztery, one wtedy będą takie szersze. I tu właśnie stworzy się ta tajemnica, że powstaje taki trójkącik, który zaczynam zwijać i to ja zwijam na dwa sposoby. Jeden jest taki, że zwijam od tego jakby szpica do podstawy tego trójkącika, a drugi sposób to zwijam w drugą stronę. No ja zazwyczaj w tą drugą stronę, że ten szpic to jest na górze, jest taką ozdobą jeszcze tego rogalika no a że ja lubię tak i tak to robię i tak i tak Okej. Okay. można jeżeli, jeżeli jeszcze bym coś mógł dodać no teraz był dobry okres na wiśnie, jeżeli lubicie wiśnie i robicie sobie takie wiśnie gotowane w cukrze, w takim syropie cukrowym i macie je w słoiczku na zimę to można zamiast na przykład dżemu czy marmolady użyć takich wiśni do tych rożków i wtedy robić takie malutkie są przepyszne Mm -hmm. Mm -hmm. No może. No powiedz mi, jak, przy, jak przechowujesz takie ciastka później? No bo załóżmy, że zrobiłbyś sobie dwie porcje, akurat masz. Znaczy z tej oh, formy te co te ja ciastka. robię, to wychodzą trzy, e, trzy takie powiedzmy trzy. blaszki, blaszki tak. Tych mm -hmm. ciastek. No i część chciałbyś zostawić sobie. To ja my wkładamy tego, je no. do plastikowego, plastikowego pojemnika i wkładamy do zamrażalnika. Mhm. Mm no podobnie jak pieczywo doskonale będą później świeże takie jakby dopiero co były upieczone można ewentualnie do pudełka blaszonego czy tam plastikowego i sobie gdzieś w szafce to trzymać, ale one wtedy będą takie troszkę jakby podeschnięte a z wierzchu wilgotne więc w ten sposób z mrożeniem będzie chyba lepszy e, Tak, będzie lepszy, ale mimo wszystko to i tak jest taki jakby troszeczkę, wiesz, one najsmaczniejsze są e, najsmaczniejsze są na świeżo bo Ten później, dzień, tak jak powiedziałeś. Kiedy są pieczone, proszę? Ten dzięki, kiedy są pieczone, tak. Tak, tak, tak, tak. Ewentualnie jeszcze na drugi dzień rano do kawki, jak ktoś mhm. ma taką możliwość. Bo jest tak, jak ty mówisz, że te zamrożone się dobrze przechowują i, i później się je, ale one, mimo wszystko, od tych świeżych różnią się tym, że te po mrożeniu są bardziej kruche, bardziej się rozsypują, wiesz? Mhm. ale smak A jest jak będą, jak będą na półce gdzieś leżeć w jakimś pojemniku to no, jednak będzie to czerstwieć troszkę tak, tak, tam, tak, tak, cieczywo, tak no. masz rację, zgadza się, zgadza się w stu procentach, oczywiście, że tak ale mhm. jest to najlepszy sposób przechowywania ale mówię, że mimo wszystko jest tak, że mm, one się e, będą szybciej e, kruszyć jak będziemy jedli niż, niż te świeższe no i to jest mój przepis na dzisiejszy na dzisiejszy wieczór no, takie, ro takie rogaliczki to jest gwarantowana gwarantowana gwarantowany pragoski, sukces jeżeli... w kuchni dla tych zwłaszcza, ha. którzy zaczynają po prostu swoją karierę. Jeszcze podaj temperaturę. W jakiej temperaturze i jaki czas pieczenia. I układamy to na blaszce wysmarowanej tłuszczem W moim przypadku to jest układanie na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. W temperaturze tak, najlepiej polecam. Posłucham? To polecam, najlepiej na papierze. W temperaturze 180 stopni. No, i później nie zapomnijcie, że jak wyjmiecie, to od razu nie posypujcie tego cukrem pudrem, jeżeli macie zamiar posypywać cukrem pudrem, bo cukier się po prostu rozpuści pod wpływem temperatury. Jaki czas? Jaki czas? 8 minut? 10? 12? W przepisie jest piec na złoty kolor, ale ja to tak jak Ty mówisz, 12, 15 minut, wiesz? No, 20 tylko. Mhm. Pamiętajcie o jednej rzeczy, bo ja popełniłem ten błąd na początku i se pomyślałem wiesz, w ten sposób, że ułożyłem ruszta, jakby wiesz takie ułożyłem trzy poziomy i była taka sytuacja, mm -hmm. bo wydawało mi się, że one tam wiesz na dole jest niższa temperatura, to one się jak troszeczkę podrosną i będzie lepiej, ale to tak nie jest, ciasto drożdżowe będzie wysychać po prostu wiesz. Także po prostu nagrzewamy pie jeśli piec jedną, jedną blaszkę na raz, tak. tak, ewentualnie dwie, jeśli macie termoobieg i dobry piekarnik, no trzy to już może przesada, tak jak mówisz. I co jeszcze ważne, nie układajcie ciasno tych rożków obok siebie, bo wiadomo, że ciasto drożdżowe jeszcze będzie rosło i troszeczkę się rozpychało, a jak się posklejają w trakcie pieczenia, no to nie będą już takie ładne i no nie będzie to fajnie wyglądało. Tak. Tak. i trzeba je dosyć szczelnie zlepić bo później na gorąco ta marmolada może się, czy tam dżem, wylewać bokami e, po, jest... po prostu będzie sytuacja taka, że tak, że ciasto zlepione nie utrzyma tego i tak jak powiedziałeś rosnąc będzie wypychać tą marmoladę i, i to będzie takie mhm, a ona się potem w temperaturze skarmelizuje przyklei do tego papieru no i już nie będą takie tak. też atrakcyjne wizualnie te rożki tak, tak, no jeszcze są, tak, jeszcze można, wiesz, można je smarować białkiem albo mlekiem, odrobinę grubym cukrem do dekoracji albo orzechami, no wariacji jest dużo. Ale na początek ja proponuję, wiesz co, jeżeli ktoś zrobi taki, według tego przepisu mu wyjdzie, to powiedzmy ma już obcykaną jakąś tam jedną potrawkę, taką na słodko powiedzmy do kawki i jak będzie już zrobił tam piąty czy ósmy raz, Czyli wejdzie, wejdzie w taki, wiesz, tryb profesjonalizmu, czy jakby typ taki renome. no ja tutaj mogę robić rogaliki, nie ma problemu, cyk, cyk, cyk, myk, myk, myk, 40 minut rogaliki zrobione i pełna euforia. To później już sobie można kombinować, bo myśmy o tym opowiadali w czasie chyba świąt, o różnych, o tych różnych takich bardziej udziwnionych wersjach, bo to, wiesz, to jest, ten rogalik to jest baza, prawda? i to czy to będzie marmolada, mhm. czy to będą wiśnie tak jak powiedziałeś, czy na przykład masa orzechowa, czy masa orzechowo czy lukier, czy jakieś inne rzeczy no to już później sobie można, wiesz masz już to doświadczenie i możesz to po prostu tak eksperymentować ale najpierw naucz się tej podstawy to będzie super no i z, z mojej strony to wszystko co z twojej powiedz no to fajnie, ja takie rogaliki bardzo lubię też często robimy, dlatego że jak się je zrobi, to bardzo szybko znikają. Każdy ma ochotę zjeść coś takiego. Są bardzo dobre, można różne nadzienia, można nawet jabłko świeże dać do środka. Jakieś tam parę plasterków, odrobinę orzechów siekanych. Czy, tak jak mówiłem, wiśnie na przykład. I to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. A może teraz opowiem właśnie o tych knedlach buczanych. Więc Tak. Pewnie tak jak i Wy, jeżeli nie zjecie bułek przędnych, to je gdzieś tam suszycie sobie na oknie, czy, czy mam nadzieję, że nie wyrzucacie, czy w jakimś pudełeczku i potem można w doskonały sposób to zmielić przez maszynkę, przesiać jeszcze przez sitko, mamy bardzo fajną bułkę tartą domową, nie taką jak z piekarni powiedzmy z tego co zostało, czyli nie wiadomo czy to jest bułka, czy to jest chleb, czy to jest jeszcze coś innego jedna jest rzecz ważna, jeżeli taką bułkę suszymy to musimy ją pokroić albo w paski albo właśnie najlepiej w taką drobną kostkę z tej kostki można robić na przykład do zupy kremu do zupy krem takie grzanki a można też jeżeli mamy już ususzoną tą bułkę w taką drobną kosteczkę powiedzmy centymetr na centymetr albo jeszcze mniejszą to możemy zrobić knedle bułczane słuchajcie, potrzebne nam będą tak dwa jajka, 100 g mąki pszennej, poznańskiej, wrocławskiej, odrobina soli, mleko, szklanka mleka i 400 gram tej suchej bułki, takiej w kostkę pokrojonej. Trzeba podgrzać mleko, także żeby było mocno ciepłe. Do miski wsypujemy tą bułkę pokrojoną w kosteczkę i zalewamy tym mlekiem. Mieszamy to jakąś łyżką drewnianą, żeby się nie poparzyć, bo to mleko, jak mówię, jest ciepłe i odstawiamy na jakieś 5-10 minut, żeby to sobie troszkę namokło. Później dodajemy dwa jajka, dodajemy tą właśnie mąkę, dodajemy sól i to sobie ponownie mieszamy. Teraz już możemy to śmiało wyrobić sobie ręką, tak aż powstanie nam taka kleista masa takie jednorodne ciasto jeżeli byłoby troszeczkę za luźne to można dodać jeszcze odrobinę mąki albo bułki tartej właśnie a jeżeli będzie zbyt suche to proponuję podlać jeszcze odrobinę mleka albo wbić jeszcze jedno jajko no tak żeby to później dało się zrobić z tego żeby dało się z tego lepić kule, czyli to ciasto nie powinno być całkiem takie ciapkowate, ale raczej zwięzłe bo pamiętajmy, że będziemy to później gotować w wodzie, tak jak pierogi czy różnego rodzaju kluski i teraz tak, w międzyczasie możemy sobie przygotowywać sos waniliowy albo kupić sobie gotowy sos wiem, że teraz w sklepach można kupić i w międzyczasie możemy zmiksować truskawki świeże i zagotować oczywiście wodę osoloną, w której będziemy gotować te kule czyli teraz tak Załóżmy, że weźmiemy sobie truskawki, umyjemy, obierzemy z szypułek, wrzucamy do blendera i miksujemy, tak żeby powstała jednolita masa. Można dodać odrobinę cukru pudru, załóżmy na 100 gram truskawek, jedną płaską łyżkę cukru pudru, ale niekoniecznie, bo tu pamiętajmy, że jeszcze będzie ten sos waniliowy, który też będzie słodki. I teraz tak, I teraz tak zagotowujemy osoloną wodę zwilżamy ręce w zimnej wodzie i takimi mokrymi rękami nabieramy sobie po odrobinie i lepimy kule takie, no, powiedzmy wielkości, ja wiem yy, Może brzoskwini to trochę za duże, ale takie jak yy, jak, jak limonka, czy jak yy, śliwka węgierka, o, takie zgrabne kuleczki sobie lepimy i układamy na desce Wrzucamy później je do osolonej, wrzącej wody i mieszamy, tak żeby nie przykleiły się do, do dna. Gotowanie będzie trwało około 10 do 15 minut na malutkim, malutkim ogniu, takim tylko, tylko, żeby ta woda się podgrzewała. Możemy to oczywiście przykryć i teraz gotowe będą te kluski, kiedy wypłyną na powierzchnię. Ale tak jak mówię, co najmniej 10 minut, jeżeli robimy takie mniejsze, do 15 nawet, jeżeli będą to duże takie kule. I teraz przygotowujemy sobie talerze. Tyle ile będzie osób do jedzenia tego, to tyle talerzy. Na spód tych talerzy wykładamy ten must truskawkowy. On będzie no, zimny, czy tam też w temperaturze pokojowej. Na to układamy wyjęte i odcedzone porządnie te knedle bułczane. I na górę polewamy te knedle sosem. Waniliowym. Dekorujemy to z góry, tak żeby wiesz, brzegi tego talerza były w czerwonym sosie, a te knedle z góry były palane sosem białym waniliowym, takim kremowym, bo on tak naprawdę biały to nie jest i to jest takie bardzo, bardzo fajne, letnie, słodkie danie. Sos waniliowy można kupić gotowe, tak jak mówiłem, ale że my jesteśmy zwolennikami robienia własnoręcznie wszystkich rzeczy, to też podam sos waniliowy jak się robi pyszny sos domowy i będziemy potrzebować tak laskę wanilii 3 żółtka 3 łyżki cukru pudru i teraz jeżeli nie boicie się kalorii to możecie dać śmietankę 30% 200 ml tej śmietanki i 100 ml mleka i te wszystkie składniki razem trzeba wymieszać a jeżeli no, dbacie o kalorie o linie, to zamiast tej śmietanej kremówki, to dajemy właśnie 300 ml mleka i do tego jedną łyżkę mąki ziemniaczanej żeby to troszeczkę nam zgęstniało bo jeżeli damy śmietankę, to zgęstnieje samo z siebie, a jeżeli nie, to odrobinę mąki ziemniaczanej. I teraz tak żółtka łączymy z cukrem, ucieramy sobie to laskę wanilii przecinamy wzdłuż, wybieramy te nasionka i podgrzewamy razem z tą, razem z tą skórką tej wanilii, z tym strączkiem, podgrzewamy w mleku, czy tam w tej śmietance i teraz te żółtka z cukrem jak już mamy utarte to sobie łączymy to tylko nie możemy zagotować bo wtedy żółtka nam się zetną i no praktycznie zrobi się jajecznica jakby to zrobić najprościej jakby to zrobić najprościej tą śmietankę, czy też mleko podgrzewamy z wanilią podgrzewamy, bo wtedy wydobywamy jak najwięcej tego aromatu Podstawiamy troszeczkę na bok. W tym czasie ucieramy sobie żółtka z cukrem i teraz powoli po łyżce do tych żółtek dodajemy tego y, ciepłego mleka waniliowego. Później już tą, tą, ten strączek wanilii wyciągamy, wyrzucamy, prawda? Bo już smak mamy w, tej, y, w tym mleku czy w tej śmietance. I teraz po łyżce stopniowo do tych żółtek dodajemy i miksujemy to ładnie, miksujemy, miksujemy, miksujemy. Jak, dodam, jak już wszystko połączymy yy, w, jed, jakby w jeden płyn, to jeszcze przez chwilkę podgrzewamy to. Tylko pamiętajcie, na bardzo wolnym ogniu, tak żeby tego nie zagotować, albo w kąpieli parowej, czyli garnek. No właśnie, to chciałem, pod, na, właśnie chciałem podpowiedzieć. No, e, może to, robić to jest te... najlepsza metoda. Właśnie, czyli do y, garka z wodą sta, do garka z wodą stawiamy drugi garnek, w którym to będzie się... Drugi mniejszy garnek, tak, które, którego dno będzie zanurzone w tej wodzie wtedy sobie to miksujemy jeszcze, czy trzepaczką ubijamy delikatnie, czy mieszamy łyżką. I wtedy w delikatny, taki sposób kontrolowany podgrzewamy to. No bo wiadomo, na gazie mogłoby nam się to od dna mocno podgrzać i wtedy się ściąć. A tutaj mamy jakby lepszą kontrolę nad temperaturą. I to chwilkę jeszcze mieszamy, mieszamy, mieszamy, mieszamy, mieszamy. Widzimy powoli, że to zaczyna nam gęstnić. I jak będzie już takie, no powiedzmy zacznie to gęstnieć, nie może tak jak aż budyń, tylko jak już będzie takie, no, zacznie łapać tą gęstość, śmietana, to znaczy, że to tak. jest gotowe wtedy. Mhm, jak, taka, jak taka gęsta, gęsta śmietana się nam zrobi, wtedy zestawiamy z ognia i dekorujemy te nasze te nasze knedle bułczane i życzymy smacznego. Bardzo fajne danie, truskawki bardzo aromatyczne, wanilia też dobrze się komponuje, tak. a, a właśnie te knedle same w sobie są bardzo, bardzo smaczne, delikatne. To jest w ogóle takie, te knedle to są takie niemieckie, austriackie. One są podawane z mięsem, najczęściej z jakimś sosem, takim wiesz, z gulaszem. A tutaj ja wymyśliłem sobie, że taką wersję na słodką można zrobić, a przy okazji będzie to takie biało-czerwone, jak już wspomniałem danie. I, wiesz, na z listopada, na tą pogodę, na, na tą pogodę można sobie zrobić ze świeżych truskawek. A jeżeli byśmy mieli truskawki zamrożone, to również dobrze można zrobić to danie zimą i wtedy właśnie rozmrozić te truskawki, zmiksować je na taki mus, a z góry polać właśnie ciepłym takim sosem waniliowym i też to będzie bardzo fajne. Super! No to fajnie, to mamy No dwa. to tyle, co na, na dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że to było proste w miarę i zrozumiałe. Zróbcie i później skomentujcie właśnie, czy czy te rożki Jacka Wam smakowały, czy smakowały Wam te knedle bułczane, według mojego przepisu? I cóż, zapraszamy za dwa tygodnie na kolejne smaczne dania, według pomysłów i przepisów Jacka, czy moich. A sami, które dostaliśmy od znajomych lub znaleźliśmy, um, znaleźliśmy w internecie lub zainspirowało nas coś, Wiesz, to generalnie to jest tak, życie pokazuje, że to jest w moim przypadku, czy w naszym przypadku, u nas w domu to są, czy w egzemplarzu naszej rodziny, to jest przypadkowo po prostu, że się tak, żeby nie chciał się powtarzać, że to jest po prostu, wiesz, przypadkowo. Jest tak, że pamiętasz jak było z bezami? Robiliśmy pączki, mhm. zostało nam białka, to co tu można z tych białek zrobić, prawda? Kupmy. Tak, tam mówisz, że kolega pytał i, i, i tak. no właśnie kup, kupujemy sobie jajka, żółtka na przykład zużywamy, a białka nam zostają. Białka można zamrozić, białka można ewentualnie w słoiczku przechować przez parę dni w lodówce jeszcze osobno, ale można właśnie zrobić, zrobić sobie bezy. Pamiętajmy, że bezy to jest dużo cukru, ale też no, raz na jakiś czas. No nie jemy tego codziennie, no, słuchajcie, nie jemy tego codziennie, i... pamiętajcie o tym, teraz na koniec będzie taki apel, przesłanie, pamiętajcie o tym, że warto wstać wcześniej i w miarę możliwości razem zjeść siadanie rodzinnie i jeżeli wieczorem jedna osoba wcześniej przyjdzie, a druga później, to zaczekać na nią i razem zjeść taką obiadokolację kolację, bo przyjść w posiłku... albo tak, w, w towarzystwie zawsze lepiej smakuje, tak. czyli Hmm, czy właśnie jakaś świeczka, czy jakaś muzyczka to już też poprawę nastrój, a pamiętajmy, że jedzenie w pośpiechu nie jest tak dobrze trawione i, i też stres przy stole nie jest korzystny dla naszego żołądka, dla naszego układu trawiennego, a w takiej miłej atmosferze, ładnie podane, fajnie nakryte i bez pośpiechu, skonsumowane danie na pewno nam się odwdzięczy i, no i będzie po prostu nam smakować. No, wykorzystując ten pretekst, że razem spożywamy posiłek, możemy zawsze dowiedzieć się, co tam słychać u naszej córki, czy syna w szkole, albo jak sobie tam mąż, żona, czy wujek poradził w pracy, czy jakiś miał kłopoty, czy coś mu fajnego wyszło i takie jest to nasze sympatyczne życie, ponieważ jeść musimy, a to, jak wyglądamy, to zależy to od tego, a to, jak wyglądamy, to zależy od nas, co jemy, więc starajmy się wybierać. My o tym zresztą też opowiadaliśmy i będziemy jeszcze o tym mówić. Będziemy wracać do tego, słuchajcie, będziemy wracać również do, będziemy wracać również do niezbędnika, do tego, jakimi przyrządami, jakimi narzędziami posługować się w kuchni. Prosimy o to, panie e, No cóż, Paweł, no to, to by było na tyle. Tak, po dobrym jedzeniu, jeszcze dobry spacer, pobiegać na rowerze, tak. z kikami pochodzić, tak. albo posiedzieć nad rzeką, połowić ryby. Korzystajcie z tego, że jest lato, że jest fajnie na zewnątrz. I cóż, do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa. Cześć. A Nóż Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci.